Za chwilę, w webskich Chłopakach, imprezy, zakupy i update od Google, czyli co stało się na konferencji Google, na co komu tambor nowy przylikr i kto rostał Jak zawsze, bardzo webskie narzędzie Cześć wszystkim, to jest 28 odcinek webskich Chłopaków, a przed Wami Dawid Pacha, Social Desk. Kamil Social Daddy.pl i agencja Social Five. I Michał Judasz Showroom, SHWRM.pl. Przepraszam, zachowacie... czy... Zauważyliście różnicę między wcześniejszymi odcinkami, a chociażby ostatnim odcinkiem. No, ty, ty żeś po, tylko zapostował. Jakby, po... Tak. no ja, Moim zdaniem różnica jest duża. Mam nadzieję, że słuchający też potwierdzą to. Nie ma echa. Nie nagrywamy już w toalecie. Nagrywamy w wygłuszonej sali. Także dziękujemy też swoją drogą firmie Nyquista za, za wygłuszenie tutaj sali konferencyjnej w showroomie. No i myślę, że jest lepiej, lepiej się tego słucha, przynajmniej mi. Dużo lepiej się to montuje, chciałem powiedzieć. No <grym> Dużo lepiej się słucha. Yy, mamy również nową nowość, jesteśmy na SoundCloudzie. Tak jest, zmiany. Zmiany, zmiany, no i fajnie. No dobra, jedźmy z tematami. Tak. Yy, yy, zaczniemy od... Yy... Google .io, które w zeszłym tygodniu przetoczyło się burzą przez internety. Mój Facebook wyglądał jak żywa reklama działań Google. Mój Google Plus, nie muszę mówić, <grym> że wyglądał Google. tak jak zawsze, czyli jak żywa reklama produktów jest, Google. Naprawdę, no, podziwu, jak ty to robisz, że jesteś w stanie utrzymać tak samo aktywny profil na Facebooku i na Google Plusie. Um, I o tym właśnie możemy od tego <grym> zacząć. Dużo mi jest teraz łatwiej, ponieważ. Um, Jedną z rzeczy, która bliska jest mojemu sercu i dlatego chcę o niej wspomnieć, wiem, że hejt może się posypać, bo zawsze się na mnie sypie z tego powodu, ale plus przeszedł bardzo głęboki redesign, przeszedł na układ kolumnowy, także widać dużo więcej treści na stronie głównej w momencie, kiedyś na nią wejdzie. To jest pierwsza zmiana, taka bardzo ważna. I A druga, oh. dla mnie bardzo istotna zmiana polega na tym, co potrafi Google Plus automatycznie zrobić z naszymi zdjęciami. I jest to absolutnie dla mnie. Nie wiem, czy nie poszli o krok za daleko. Hasło, które im przyświecało było, nasze our data center is your new dark room, więc bardzo ładnie. Na przykład, bardzo, bardzo teraz popularna na Google Plusie funkcja, czyli jeżeli robisz zdjęcia szybko, jedno obok drugiego, to on zamienia je automatycznie w gifa. Ale oprócz tego jest w stanie nałożyć kilkaset różnych poprawek na nasze zdjęcia i do tego na koniec wybrać nam te, które są najlepsze. I słuchałem wywiadu teraz z Chrisem Markwardem, to jest taki Niemiec, bardzo dobry fotografik, który od lat robi podcasty o fotografice i powiedział, że sama ta funkcja tzw. zwanych highlightów, czyli dobór najlepszych zdjęć z tych, które zrobił, oszczędza mu mnóstwo pracy w Lightroomie, bo rzeczywiście algorytm, którym się posługuje e, Google jest dosyć skuteczny. I powiedział to fotografik, więc mówię, że... I to są dwie takie rzeczy, z których się bardzo cieszę e, w plusie. Czy Google Plus zawsze miał nowy design, a teraz co tak. zrobili to jest... Tak, ale to z czego się najbardziej cieszę to to, że ten redesign e, spowodował gwałtowny wzrost ruchu na plusie wśród moich kręgów polskich więc też mam, nie muszę już tam sam siedzieć i dbać o, o, swoje, o, o swoją aktywność, tylko dużo więcej osób i, i przyszło i sporo osób zaczęło używać plusa, więc jest mi tam przyjemniej teraz. Kurzy, nie mam no tu ja... podstawowych problemów plusa oczywiście. Nie, absolutnie moim, nie. Dla mnie podstawowym problemem plusa jest to, że ja jak teraz sobie skroluję po moim newsfeedzie, newsfeedzie Google Plusowym, to mam wpisy bardzo szybko zaczyna się rok 2012, a jeszcze potem jeszcze szybciej rok 2011. No, ja, ja, ja, a z... ile masz osób syfla. w kręgach? Dokładnie. Z boku paręnaście. No, no, lala, lala. Ale widzicie, i dla mnie to jest bloker, bo mam paręnaście osób, bo kiedy, na początku, jak tylko Google Plus się zaczął, dodałem te paręnaście osób, Potem z tych osób nikt aktywnie nie korzystał z Google+, więc przestałem tam zaglądać i za każdym razem jak teraz tam zaglądam, to widzę, że moja koleżanka z Google, która tam pracuje jest aktywna i tak naprawdę mam przepełniony, przepełniony feed nią, natomiast już nie mam, nie mam żadnej dla mnie zachęty, żebym dodał nowe osoby, bo wchodzę tam, w jej nudą, wychodzę i tak tak. jakby moje kręgi się nie rozbudowują i nie wiem, czy to się kiedyś stanie, szczerze powiedziawszy. Oczywiście rzeczywiście, słusznie. Nie wiem, nie, ja nie, zawsze powtarzam, że wiesz, różnica między Facebookiem i Plusem i Facebookiem i Twitterem jest taka, że ten pierwszy Facebook jest dla tych, których znasz, a Twitter i, i Google Plus jest dla tych, których chciałbyś znać, nie? Mhm. I na przykład moje kręgi, ja mam ponad tysiąc osób w kręgach, ale moje kręgi są pełne, wiesz, dziennikarzy i blogerów i marketingowców z całego świata, z którymi nie miałbym szansy wejść w interakcję. A na plusie no, są... Się teraz wchodzić z nim interakcję? Tak, tak, tak. I jeżeli, jeżeli masz coś interesującego do powiedzenia, to i zbierzesz plus jedynki, i też bardzo często odpowiadają ci te osoby, które nigdy w życiu, no, nawet no, Facebooku by ci słowa nie odpowiedziały, bo by nie widziały, że coś napisałeś, bo byłoby tam zupełnie inna jest tam... Może ja spróbuję przez miesiąc... I SEO, i marketing, jest. to są takie dwie rzeczy, które rzeczywiście każdy seo wie tam jest, no, tak? Ale... Przede wszystkim nowy redesign, dużo czyściej, świetne nowe funkcje, jeżeli chodzi o, o foto, a o jeszcze jednej funkcji opowiem na końcu, bo wybrałem sobie ją jako narzędzie. Druga rzecz, która wydaje mi się, że była bardzo, bardzo fajna, to, była, to jest pełen redesign Google Maps, który zrezygnował, to jest, słuchajcie, i to, i to jest związane też z trzecią rzeczą, o której będziemy mówić. Google Maps straciło cały interfejs, pozbyło się całkowicie interfejsu. My tego jeszcze nie mamy miał. Interfejs tak. Google Campus Maps jest niczym. jeszcze tak. Wszystkim już włączyli mnie. Nie, nie wiem, nie lubią mnie. W każdym, razie, ci, w każdym razie Google Maps, cały interfejs Mapsów został włożony wewnątrz samych map. Wszyscy, którym już włączono to są zachwyceni. My czekamy, natomiast to będzie ogromna różnica. Nie mówiąc o tym, że stał się bestią marketingową, ponieważ włączył oferty w, w same mapsy czyli w momencie kiedy klikniemy na jakieś miejsce na mapsach to wyświetlą się pod spodem oferty, które są dostępne w tym miejscu i te same oferty z tego co y, gdzieś tam szeptał y, chyba y, search, land, search Engine Land czy jak się tam nazywają y, Danny Sullivan wspominał o tym że to jest pierwsza forma reklamowa która wejdzie do plusa, czyli te oferty z mapsów u lokalsów, którzy będą na plusie będą się pojawiać w ich streamie um, czyli w naszym streamie Także to jest też bardzo duża, moim zdaniem, rzecz. Zwłaszcza, że mapy mapy mają potencjał. W ogóle ktoś po I.O. Po liczył, ile biznesów zostało zamordowanych przez te trzy godziny tej prezentacji. Kilka zostało zamordowanych. Ale na koniec... jest naj... biznes, taki jak, jak grupon na przykład? O co się chodzi? Grupona nie trzeba zabijać, moim no. zdaniem. Ona. Um, e, natomiast e, jest bardzo dużo technologii, które, nie, które staną się zbędne, bo wbudowane w, w mapsy. Ale wiesz, wiele razy tak się mówiło o tym, co robił e, Apple, też zabijał biznesy przy każdej konferencji i jednak okazywało się, że ta Tak, ja, jest jak, jak się ma na przykład urządzenie, Powiedzenie na temat tego, że się morduje małe biznesy pochodzi, czyli Sherlocked, pochodzi od narzędzia, które było budowane na macOS-a i które Apple zabił swoim spotlightem. Więc yy, to nie zawsze tak jest, tak? Facebook Places miało zabić Foursquare'a. Foursquare co prawda musiał pivotować, żeby uciec przed oddechem Facebooka, ale żyje. Więc yy, zobaczymy. Natomiast na samym końcu jest pełny Star Trek, pure awesome i w ogóle coś, z czym się bawiłem bardzo długo, jeszcze nie całą funkcjonalność mamy włączoną, ale to, o czym mówię, to jest voice search. Voice search w Chromie. Mówiąc krótko, Google Now nadchodzi do Chroma. I na razie to, co możemy... Od dzisiaj możemy szukać po polsku, ale jeszcze jak żeśmy robili testy, to nie działa to tak dobrze, czyli nam nie odpowiada Ale rozpoznawanie działa tak. dobrze bardzo dobrze i nie wiem po tych kilku testach tak powiedziałem że lepiej niż w Siri po polsku absolutnie tak, to no, to jest ta która, sama na pewno jest, jest jest, na pewno jest na pewno technologia ta sama która jest w Androidzie bo skuteczność jest bardzo wysoka a Google ma więcej informacji po prostu natomiast kiedy się robi testy po angielsku to widać wyraźnie że możemy za, zapytać kim jest Barack Obama, ile ma lat. Zrobimy test. I, ona, I przeglądarka nam odpowiada. Nie wiem, czy będzie nas słychać. How old is Barack Obama? Barack Obama is 51 years old. No, ja do po podcastie. Do, do, dokładnie. Do tego dojdą jeszcze dwie funkcje bardzo ekscytujące. Pierwsza to rozpoznawanie zaimków, kiedy później po pytaniu how old, old is Barack Obama będę mógł zapytać Who is he? I tak dalej, i tak dalej. To samo będzie z lokacją. Będziemy mogli zapytać how far is it from here? I tak dalej, i tak dalej. Is he US citizen? Do, i, tak, <laughs> I tak dalej, i tak dalej. E, I druga rzecz, która nadejdzie, znana z Google Glass, to to, że będąc w Chromie, będziemy mogli powiedzieć ok, Google, i w tym momencie włączy się nam nasłuchiwanie nowego serczu e, głosowego. Mm -hmm. e, I wydaje mi się, że to jest najbardziej ekscytujące, bo tą e, bo Google pokazuje, że nie boi się robić ostrego skrętu w swoim podstawowym biznesie. Że jakby no nie zrezygnował z innowacji wbrew temu, co napisałem ostatnio na blogu nie zrezygnował z innowacji tam gdzie to jest dla niego najbardziej ryzykowne ja myślę, że to oddziela mężczyzn od chłopców w wielkich firmach no ale kurczę nie, mi, się, mi się w ogóle bardzo podoba to, zrobi Google od, od, od bardzo dawna i tam w ogóle samo wejście Chroma, przecież jak spojrzymy, spojrzymy mm -hmm. wstecz, jak ten Firefox był przecież takim, takim królem w ogóle jak Chrome zaczął wchodzić to ja nie dawałem, nie dawałem mu wielkich szans teraz, nie pamiętam kiedy ostatnio Firefoxa, włączyłem chyba po to, żeby testować, czy, czy jakaś, czy tam coś na stronie działa mm. e, też w Firefoxie i to, to jak oni też z interfejsami idą, no też tak jakby czysty interfejs Chroma dużo, dużo ładniejszy niż tak, moim zdaniem, i mu, niż widzimy też kierunek w końcu hmm. pewnej unifikacji w interfejsach tak, Google, bo widzimy, że karta będzie podstawową jednostką interfejsów u niego. zrobił Z postów na Google+, zrobił karty. Odpowiedzi na Knowledge Graph w Searchu to będą karty. Google Now to są karty i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W ogóle zobaczcie sobie nawet, jak mówimy o tym, że Pinterest odcisną piętno na, na designie. Tak też Google, też w jakiś sposób. Przecież ta czcionka e, droidowa ona teraz, robota, ro, czy, czy robotą. Ona występuje na większości w tej chwili. Bardzo Z dużo osób ten interfejs Nowy Plusa porównuje do Pinteresta. Natomiast wydaje mi, się, nie, że nie, nie kart, nie. wydaje mi się, że ta logika karty ma odrobinkę inne... Tak, no tak ale to, to jest, wiesz, to, to jest też... Układ taki, który nam dobrze się skaluje tak, do różnych tak. do różnych urządzeń i tak dalej. No ale to. No, Interes był pierwszy, który zrobił to tak, tak. na grubo i to ja, dokładnie absolutnie. to samo. No, kurczę, I sielimy, będziemy się chylić mu przez lata jeszcze teraz. Ale um, Google robi naprawdę kupę dobrej roboty i mówimy o tym, że Google robi dobrą robotę od dawna, ale właściwie, ja nie wiem, ta konferencja, która teraz była, to chyba była najgłośniejsza konferencja w historii Google. A, I co a, ciekawe, no. po raz pierwszy od nie pamiętam kiedy, nie ogłoszono żadnego hardware'u. Ani jednego, ani słowa. I to jest nic. ciekawe, że nie wiedzieli ani Nawet go, nowy Lexus jest po prostu Samsungiem A, Galaxy S4. To jest to, to jest to, to jest Glas Jakie nie, nie wiedzieli słowa. słowa. A Glas nie został wspomniany ani razu. Ale wszystkiego mijało się. Nie jaja. Ale wszyscy mieli, go na nosie. <grym> wszyscy mieli go na nosie. To jest. To jest I, i, I to, to pokazuje jest coś, o czym żeśmy rozmawiali nie wiem, czy tydzień, czy dwa tygodnie temu. Nadszedł czas software'u. Wahadło się przechyliło. I teraz, kiedy czujemy się bezpiecznie z, tym, z tą generacją hardware'u, który mamy, będziemy dokonywać innowacji na polu e, software'owym, przynajmniej ci najwięksi. No i to, co Google fajnego robi, też te zmiany, które zostały ogłoszone przez konferencji, to to, że to naprawdę uwspólnia ten interfejs. I To doświadczenie z Google'em jest takie same na, na Androidzie, takie same w przeglądarce, takie samo oczywiście do komputerów, które są uposażone w system. Jedną różnicą jest iOS. iOS, na którym jest ładniejszy od wszystkich innych. Z jakiegoś powodu <laughs> ale, mają tak dobrych de designerów właśnie, na iOS. Wprowadzili też tyle zmian do iOS, że wreszcie ten, to doświadczenie chroma na iOS jest fajne. Oczywiście przeglądarka nadal będzie kuleć. chociaż że nie, nie mam Tak, ale jest, są, jest, cała, jest, cała, jest cała grupa użytkowników iPhone'a którzy korzystają z, są całkowicie Google. w Google Experience, tak? co jest bardzo ironiczne. Ja również. Tak. Dobrze, tyle o Google o. Chci Chcieliśmy się tutaj podekscytować razem z Wami, bo to jest geekfest Google.io. ale na następna ciekawa, bardzo interesująca informacja, z krainy wielkich wyszukiwarek niegdyś mm -hmm. <laughs> czyli Yahoo które ogłosiło, chyba oficjalnie ogłosili to dopiero we wtorek, tak mi się wydaje natomiast szepty poszły już w niedzielę o tym, że Yahoo kupi Tumblera za miliard sto milionów dolarów. No i co tym myślicie? Spora cena jak za zestaw animowanych gifów i różnych takich no, właśnie, właśnie, co zostało kupione co zostało kupione moim zdaniem został kupiony serwis, na który najmłodsza grupa demograficzna ucieka z Facebooka w Stanach Zjednoczonych my tego tutaj tak nie czujemy, bo Tumblr u nas nigdy nie, nie został pchnięty w ten szał natomiast w Stanach Zjednoczonych bardzo dużo się mówi o tym, że Tumblr i Instagram to są te dwie rzeczy to jest te pierwsze go to dla tej młodszej demografii no, WhatsApp jeszcze. No. No, nie mówię tak, nie, no, nie no, mówię o komunikatorach. W tak, jak, tak. jak, jakikolwiek nowy hot startup społecznościowy, mo można im powiedzieć, że to jest dlatego jest wart dużo pieniędzy, bo to jest miejsce, gdzie uciekają młodzi ludzie w Stanach. No. <śmiech> to jest ta sama historia do każdego z tych serwisów. Tak. I dlatego ja uważam, że historia jest troszkę, e, ja, że Marisa no. jest trochę inteligentniejsza niż to. To jest oczywiście ważne. Dlatego że... czym ona jeszcze jest to? Naprawdę pogadajmy sobie jeszcze chwilę. Tak. Dobrze. Zaczęło się od tego, że to była taka, po prostu, to do dzisiaj jest taka platforma, na której mogli założyć blogera. No, w tej chwili podkreśla się, się, podkreśla się to re, ten rebloging i tak dalej, ale na początku to była taka zwykła platforma jak Blogger. Nie, bo z ustereus. początku mówiła o tym, że jest tam blogiem, tak? tak? Czyli jest jestem, w który się wrzuca snippety Natomiast rywalizowała nie z Facebookiem, ale rywalizowała nie. z WordPressem.com. E, z blogerem, itp. itd. Ci, którzy chcieli mieć bardzo prosty blog, który będą szybko coś wrzucać i nie będą się nad tym zastanawiać, Dokładnie. nie chcieli używać WordPressa jako zbyt rozbudowanego. Uróż, uróż, odróżniała ją w taką platformę wygoda, ładny design, piękne, gotowe szablony. Ale prawda jest, że rzeczywiście te prawdziwe społecznościowe funkcje doszły tam dużo później, tak. dużo później. Oczywiście założycie, ma 26, to nie, lata i nie, 26 lat i go nie nienawidzimy. Eee, <laughs> E, tak, więc. E, natomiast e, tak, i to jest. o to czym jest. Jest też skarbnicą pornografii, treści kradzionych, nielegalnych, i tak dalej, i tak dalej. Wszystkim tym jest. No I właśnie. obawa ogromna powstała wśród tam blogerów, że nadszedł duży ta papa i że wszystko to wyczyści. Co być może się stanie, wcale nie wiemy, czy tak nie jest. Na co reakcją było odpowiedź od założyciela WordPressa, że 72 tysiące postów zostało w ciągu pół godziny od ogłoszenia zostało przeeksportowanych do wordpress.com, więc jakiś tam ruch powstał. No Ale to ktoś policzył, że to jest tak mało tak naprawdę... Jest, jest. Ciekawe było to, że złego. powiedziano nam 72 tysiące postów, co ze względu na charakter Tumblera może oznaczać równie dobrze 72 osoby. No. <laughs> ale tak, jakby ja rozumiem też te obawy, bo zawsze jak się pojawia ktoś, kogo można pozwać, to wtedy nagle jest więcej powodów, żeby to robić. Mhm. Natomiast Marisa moim zdaniem zrobiła tutaj jeszcze jedną rzecz związaną z Flickrem. Ona buduje moim zdaniem ekosystem, w którym twórcy treści foto i dystrybutorzy treści foto będą mogli w zunifikowanej przez Yahoo teraz po zakupie formie Żyć ze sobą w zgodzie. Czyli dystrybucja zdjęć foto z Flickra, który jest dobry do, który nie jest aż tak dotąd nie był aż tak browsable mm -hmm. do, do super popularnego wśród dzieciaków miejsca, może mieć sens dla twórców treści foto. No, no to są inne osoby. No na Flickrze przecież są. To dokładnie, to fotograf... są inne osoby, dlatego Flickr jest martwy. Mm -hmm. <laughs> A nie rozumiesz? Flickr jest tak. Na Flickrze duży, poważni fotograficy siedzą sobie i sobie nawzajem oglądają zdjęcia. Tak teraz jest, dlatego, że Flickr był zaniedbany. Ja no Właśnie w ogóle mnie tak jakby z tych newsów Yahoo, związanych mm. z Yahoo dużo bardziej kręci Flickr i to, co zrobili tak. z Flickrem, niż tak naprawdę ten zakup Tumblera. Gdzieś przeczytałem, że ktoś tam właśnie się podniecił bardzo o tym nowym Flickrem i jak się dowiedział, że, ja, że milion pójdzie, miliard pójdzie na Tumblera, to się zmartwił, że już Flickr znowu mm. przez kolejne lata będzie niedoinwestowany. Do, nie na szczęście dzisiaj mamy następny dobry news z frontu Flickra. zaraz poznamy o pierwszym, ale dzisiaj na Androidzie pojawiła się świeżutka, Nowa piękna apla. apka no. do, do Flickra zgodna z tymi interfejsami. Ja, nie, no nowy Flickr jest piękny po <coughs> prostu. Tak. Też y, ta akcja z, z terabajtem danych jest mm. też świetna marketingowo. Tak. Zastanawiam się, co by się stało, gdyby chociażby, chociaż nie wiem, kilkuset czy kilka tysięcy osób dla jaj. Zaczął wrzucać tam ten terabajt. Ob obstawiam, że te same algorytmy, które odpowiadają za wysokość naszego ubezpieczenia dbają o to, żeby takie nie zdało I, i założenie jest takie... Ale że nie właśnie w taki... ja z Flickrem miałem straszny problem od dawna, bo tak jak powiedziałeś, on był... to Przeglądanie Flickra, zdjęć na Flickrze. Jeżeli ktoś po jakiejś konferencji mówił, że zdjęcia z tej konferencji wrzu wrzuciłem na swojego Flickra, to ja wiedziałem, że ja już tych zdjęć nie obejrzę, bo tam hmm. się po prostu nie dało przeglądać zdjęć. To było nawet... Nie pamiętam, czy tam w guziku Next i Previous chyba czy było jakoś ukryte? I co smutniejsze, i co smutniejsze wszyscy pamiętamy czasy, tak. kiedy jeżeli chciałeś pokazywać ludziom bardzo ładnie zdjęcia na, w sieci, w dużej, to w dużej robiłeś dużej. to na Flickrze. Tak. Które... Moje pieniądze Flickr regularnie co roku dostawał i w pewnym momencie przestał. Na, na, jednej, na jednej z konferencji e, Boże, to było? Nie pamiętam. E, była mowa o tym, że przecież Flickr to jest miejsce najłatwiejsze do nalezienia zdjęć z względu na to, że oni prowadzili tagi. Oni byli jednym z serwisów, tak która na świecie teraz po raz pierwszy prowadziła tagi. Plus jeszcze e, przepiękne community. bo z wielką dbałością budowane przez naprawdę świetnych ludzi z czasu początków internetu pamiętanych. To była super ekipa i to się wszystko rozwaliło. To niestety były smutne czasy dla Yahoo, kiedy mhm. ich CEO na przykład musieli mieć wydrukowane swoje maile, bo nie używali i tak dalej. Tak? Więc jakby był ten okres, kiedy po prostu Flickr umarł i tyle. No Natomiast też... teraz naciska się przycisk Explore i naprawdę nie chce się w ogóle wychodzić no z tej prawda. strony. Pięknie to wygląda i sama strona jako produktową strona też jest tak. przepiękna. No ale tutaj powraca zawsze chyba temat yy, tak Facebooka, jeśli chodzi o zdjęcia. Tak. I, Który jest i... największym na świecie. No właśnie. Wielokrotnie większym od no dowolnie innego wybranego. No i pytanie, jak to się będzie rozwijało. No ale mm. no zdecydowanie tutaj jak na Flixie się ogląda te zdjęcia, to tu nie ma zdjęć ludzi na tle czegoś, tylko tam są, są po prostu ładne zdjęcia czegoś. Ale to tyle nowość, bo ja zauważyłem, że wcześniej jak szukałem zdjęć na Flickrze, to te zdjęcia, które były proponowane na pierwszej stronie, były po prostu brzydkie. W tej chwili wpisuję te same słowa kluczowe i pokazują mi się ładne zdjęcia. Jak to jest możliwe? Flickr ma Flickr ma szansę. <grytmy> no. Flickr ma szansę przynajmniej w najgorszym, w najlepszym tego słowa znaczeniu i w najgorszym przypadku, zostać Vimeo od zdjęć, tak? Mm -hmm. Ma ten potencjał, ma ten vibe no ludzi, którzy jest, przykładają jest wła, pewne... To była droga dla nich, tak? Tak. I jakby, ja myślę, że to ma sens. Dlatego właśnie myślę, że ta druga noga w postaci tego rozrzeszczanego dzieciaka, jakim jest Tumblr, może być tym puszem zasięgowym dla Flickra, którego on potrzebuje, jeżeli chodzi o odsłonę. Mm -hmm. no czyli, jest... czyli jeżeli Flickr będzie Vimeo, to. czy do czego porównasz w takim razie Tumblera? A. Ciekawe czym będzie serwis 500px? To, to, to będzie baler jak Instagram i Facebook. Kojarzycie serwis 500px. .co? Tak, tak. Przepiękno. No, przepiękno. No i właśnie zabije. To jest konkurencja. To jest... Flickr ma potencjał zabić 500px. No właśnie to chciałem powiedzieć. Dokładnie. Że... Mhm. Masz rację, Raci, bardzo tak. Bardzo słusznie. Masz Ale rację. Jest Super jest też, kurczę to ułożenie zdjęć, które są, y, są kafelki ze zdjęć. Bardzo showroomowo z ich strony Pięknie, w ogóle. A nie jest trochę jak Google sercu, waszym zdaniem? Nie jest, nie jest jak w Google sercu, A jak w nowym Google sercu? Nie, no. nie, dlatego że widzisz właśnie tutaj te dopasowania i to różnicowanie wielkości tych kafelków moim zdaniem does the trick. Piękne, mhm. piękne. E, no. Tak, więc jakby dziękujemy Marisa za nowego Flickra, dziękujemy za apkę na Androida, dziękujemy. Może nawet zapłacimy, zobaczymy. Jak nam się skończy terabyte. <laughs> E, tak, i e, to były newsy ze świata. A teraz e, jeszcze e, nawet pojedziemy Michal. do Polski. Tak. Pojedziemy do Gdańska. Do Gdańska. E, tak, w zeszłym tygodniu Nie Nienawidziłem mojego Facebooka w zeszłym tygodniu, ponieważ widziałem, jak wszyscy świetnie się bawią. To <śmiech> prawda. Konferencja Infosher, byłem na niej pierwszy raz, więc y, świe świeże wrażenia. Y, jeśli chodzi o w ogóle miejsce ekstra, bo Amber Expo to jest centrum konferencyjne przeciwko stadionu PGE Arena. Tak taka hala bardzo oszczędna, industrialna, wielka, na, na środku, której jest ustawiona scena i, i krzesła. Też bardzo dużo ludzi. To w ogóle jest bezpłatna konferencja, mm -hmm. dzięki czemu tam naprawdę było, nie, nie wiem ile osób było w hali w momentach największych, ale wysokie kilkaset spokojnie. Jeśli chodzi o content, to trochę tak rozmawiałem z osobami, które uczestniczyły i pierwszy dzień, który był bardziej wypełniony zagranicznymi gośćmi, ludzie mówili, że wcale... Że Zagraniczny gość wcale nie oznacza, że prezentacja, mimo że po angielsku, będzie super. I było, było kilka prezentacji, które naprawdę dziwiłem się, że tam trafiły, szczerze powiedziawszy, słuchając ich. Wszyscy, że e... były oczywiste? Czy, że, to, czy... Były nie... kiepsko przygotowane przede wszystkim, Aha, w sensie uh -huh. wiesz. Kontentowo też nie było jakoś super, ale no, nie, były, były kiepsko przygotowane, tam były też jakieś techniczne problemy. Natomiast jeśli chodzi o drugi dzień, bardziej warsztatowo dużo fajniej, dla wsz... niektóre, niektóre prezentacje... E, wręcz nie można było już się dopchać. Było, Widziałem było, na swoim facebooku zdjęcie ze stolikami poszczególnych WC, co mnie bardzo rozbawiło. Hmm. To było, jak pokazywałeś hmm. ustawienia poszczególnych firm VC na tych, to było tam. A to nie ty. Nie. To chyba... chyba mogło być. Może to było Capital on Stage. A e, może w Berlinie bo była tak, jest A może, może gdzie... to, wzią, z opóźnieniem Facebook mi pokazał, myślałem, że tam było. <laughs> nie. No, w, każdym no, w każdym razie drugi dzień właśnie fajniejszy no i generalnie co integracja, integracja, integracja no, impreza była na stadionie dawno takiej imprezy nie było z, tak, no, z taką ilością żarcia, alkoholu i przede wszystkim ludzi ludzi z branży, bo byli tam wszyscy ktoś pisał na facebooku, że gdyby wybuchła bomba to, to prawda, pół, mm, pół polskiego internetu by nie byłoby komu internetu yy, robić by wybuchło I no, także polecam, polecam sprawdzić za rok Bezpłatna konferencja. Fajnie w ogóle fajnie jest pojechać yy, nad morze i wypić piwo tak, na plaży, tak. zjeść rybę i potem pogadać, pogadać z fajnymi ludźmi. także No i m, last but not least yy, rozdano aulery. Rano. Jeden z aulerów służy nam jako yy, teraz yy, piesna, tak, podstawka. podstawka jako piadestał dla dyktafonu. <laughs> tak to może ujmijmy. E, aulery, które chociaż obserwowałem jest z daleka to muszę powiedzieć, że bardzo dawno mi się nie zdarzyło, żebym się po prostu cieszył każdą osobą, która dostała Aulera. Dwóch z tych firm nie znałem, czyli Pixera i Migam.pl, ale obie, jak je zobaczyłem to jakby poczułem, dlaczego ktoś może zareagować pozytywnie i emocjonalnie na to, co robią, bo jest fajne, jest nowoczesne, jest pomysłowe ale oprócz tego szanowny showroom oraz Sotrender, pozdrawiamy Janka, za Huberta, raz, Hubert, tak. Finalnie. Sotrender właściwie siedem razy był <kli> nominowany do różnych nagród, i to teraz, teraz dopiero dostali. Tak, taką poważniejszą, więc. Tak, tak, tak. Więc gratulujemy wszystkim nagrodzonym i to też była e, fajna rzecz i du, du, dużo było PR-u wokół tego fajnego e, e, na tym. Na, na, na Facebooku i w ogóle wszędzie. Więc to, to też był fajny element, bo też tak. Poczuliśmy się jak na naszych małych, geekowych Oscarach i było bardzo fajnie. Nie, bardzo, bardzo, bardzo. No, oprócz tego, że dostaliśmy tego Aulera, generalnie sama ceremonia i, i cała jakby obudowa tego naprawdę super, także... No i social media rządzą, ponieważ pierwsze zdjęcie Aulera yy, Michał wrzucił już ze sceny. Od razu potem wyładował mi się telefon. I taki, ale, ale Technologie. Tak. W zeszłym tygodniu było głośno o studentce, która tak. wymyśliła ładowarkę, która ma potencjalnie tak. w 20 sekund ładować telefon. Jestem za. No, Dostałeś ofertę pracy z Google. Tak. To prawda. I pół miliona grantu od Intela. I teraz co wybierze? <grym> <grym> tak. I to były nasze tematy, ale mamy jeszcze dla Was jak co tydzień narzędzia. Moje jest związane z, z Google I.O., ponieważ jedna rzecz, którą pominąłem specjalnie, to... Rzecz, o której rozmawialiśmy, czyli tajemniczy projekt Google Bubble, który okazał się być nową, nowymi hangoutami. Nowe hangouty. się Babu, czy... nie. nie, nazywa się hangouts, hangouts. Czyli ta nazwa w ogóle Dokładnie nie, upka, na nie, nie, to nie była apka, no. ta była, tak? Więc, e, w Google Play Store nazywa się Hangouts Replaces Google Talk. Tak, tak jest ona nazwa aktualnie hangoutów, mm -hmm. ponieważ rzeczywiście robi właśnie to. Zastępuje. Funkcjonal, funkcjonalnie zastępuje Google Talka, Google Plus Chata, a w bliskiej przyszłości będzie można zintegrować to razem z wiadomościami SMS oraz z Google Voice, które niestety, za czym płaczemy, jest niedostępne w Polsce, bardzo byśmy chcieli mieć jeden numer to rule them all. Mhm. Um, Natomiast y, wszystko to zastąpiła, ale zrobiła jeszcze więcej. Wypuszczano od razu aplikację na Androida, na iOSa i na Google Chrome, co ma taką konsekwencję, o której może nie wszyscy pomyśleli, że po raz pierwszy na Macu mogę mieć pełny experience Google Talka jako komunikatora, mm. ponieważ wystarczy, żeby był odpalony w tle Chrome, a okienko yy, Hangouta to się... Jest, to nie jest do końca prawda, ponieważ wtyczka Google Talk, która działa prawie identycznie jak ten nowy Hangout, e, działa bardzo podobnie, też wychodziła jakby z dołu i poza przeglądarką była. Tak. wygląda tak, dokładnie tak samo, tylko że trzeba było ją specjalnie zainstalować skądś tam. Ona teraz mi się nadpisała przez hangouty właśnie. I jest przecudowe, tak jak e, rozmawialiśmy, tak jak w Facebook Messengerze, kiedy ktoś coś przeczyta, to pojawia się przeczytanem, to mm. tam jest najsłodszy pomysł na świecie, czyli mały awatarek danej osoby przesuwa się o, o, o kolejne wypowiedzi w miarę jak ta osoba je czyta. Wszystko to zintegrowane z wideo hangoutami. Więc możemy teraz... Wygląda to pięknie, działa to pięknie, potwierdzam. Tak, tak. tak. Ale nie, nie wiem, ja, ja mam takie doświadczenie, że cały czas w zasadzie większość, jeżeli nie wszyscy, z którymi nie wiem, umawiam się, na przykład których nie znam, osoby, z którymi się umawiam, żeby chcemy porozmawiać online, to wszyscy mówią, mój Skype ID jest taki. E, wiecie, nie widzę. Jak... Lefice... No jeszcze w Europie. Nie, nie wiem, nie, nie, nie, nie zauważacie, że cały czas ten Skype. Nie wiem dlaczego. Ludzie przez... się w to do audio jest dobre. Ale ja nie wiem też, czy, czy tak jak właśnie to ID, tak, że my Skype ID jest taki, zadzwoń do mnie pod tym ID. wiesz, mhm. nie, zawsze, nie zawsze Gmailowe konto prywatne jest połączone, z, znaczy jest tak jakby z firmowe, tak. i wydaje mi się, że to jest tak jak trochę numer, na który można zadzwonić, to jest mój Skype ID i tu mnie znajdziesz, nie każdy i ma do gmail, mnie zadzwonić. Dokładnie, ja mam Gmaila na przykład prywatnego służbowego, nie korzystam z innej skrzynki. No wiesz, ja mam też od, od, od kilku dni nie korzystałem jeszcze w ogóle Tak, na, na pewno muszę powiedzieć, że jest to kwestia tego, że ja żyję w Viva la vida Google. <ścoughs> więc. Przepraszam. Więc e, jest tak, że ja jakby to jest moje ID. Ale Skype, nie, ja w ogóle nie jestem z niego zadowolony. A moje nie... ID na Skype'ie brzmi Dziadowski Beach, więc generalnie nie specjalnie chciałbym rozdawać to Już, już rozdawałeś właśnie co najmniej paru dziesięciu osób. Które nie rozdawałem. znajdziecie mnie tam, więc możecie dzwonić. Ja bardzo chętnie podestuję. Hangouts, bo z Skype ma same problemy. Co chwilę się rozłącza. Skype się rozłącza, yy... jest denerwujący i przede wszystkim nie wiem Nie wiesz, na... czemu nie działa cały czas. Jego przewagą <głos》głos》> jest to, że kiedy działa, to rzeczywiście jakość audio jest nieskazitelna. No nie no, ja no, mam ja, miew, sporo problemów. I co mnie denerwuje w Skype jest to, że na Windowsowej aplikacji nie da się po prostu zamknąć. Żeby zamknąć Windowsową oh. aplikację Skype'a, trzeba się tam wylogować, gdzie znaleźć link, wyłącz i tak dalej. Oni chcą być cały czas w tle włączeni, a to jest najgorsze, co można zrobić. I jest to pułapka aplikację. też na telefonie, bo jak nie naciśniesz wyloguj się, tak? to będzie żarła bateria jak wściekła. Niestety Spotify na Windowsie jest dokładnie taki samy. Tak. Guzik X zamykający normalnie aplikację tego nie robi. Moim zdaniem, swoją drogą, to jest mega chamskie zachowanie ze strony twórców aplikacji, że oni tak jakby te sta standardowe symbole i guziki, które wszyscy są przyzwyczajeni, że coś robią, oni tego nie respektują. Tak, na Maku jest inaczej, jest ponieważ pe. logika domyślna systemu jest taka, że X nie zamyka, nie wychodzi z aplikacji, mhm. tak? tylko ją zamyka do ikony. Natomiast tak, tak, tak, tak. tak. I tutaj ze Skype'em ostrzegamy Was: jeżeli z jakiegoś powodu tracicie baterię, to zapewne w tle działa Skype. Więc i. Moim, mo, moim narzędziem, tak jak powiedziałem, Google Hangout i na Androida, świetnie się sprawdza. Jestem zadowolony z tej podmianki z Google Talka, który już troszeczkę był long netów. <grych> I na Chroma, który, na którym też to jest bardzo przyjemne, że nie muszę, bo ja generalnie otwierałem okno Google Plusa, żeby się z kimś skontaktować, bo nie używam webmaila. Mm -hmm. Więc nie miałem cały czas tego Google Talka odpalonego. A teraz wisi sobie to okienko tam, no jest, I jest, kiedy jest mi potrzebne. Jest taka wtyczka, która początkowo przez kilka tygodni w zeszłym roku działała tylko na Chrome OS, ale bardzo szybko zaczęła działać na zwykłej przeglądarce. Przynajmniej roku można to było mieć. No to przegapiłem. No, yep, wit witam w 21 wieku. Oto moje hangouty. Dziękuję, Dziękuję bardzo. To było moje narzędzia. Okay. Moim narzędziem w... W tym odcinku będzie trochę może dzi dziwnie to zabrzmi, bo nie jest to nic innowacyjnego, co by się wydawało. To jest tablica.pl, czyli serwis ogłoszeniowy Allegro, który miał kiedy premierę w zeszłym roku, nie tak dawno temu. Świetną jest kampanię Nie prawdopodobną kampanię, kampanię. super promocyjną. i bardzo intensywną, ale też bardzo tak, dobrą. To, świetna kampania, chyba 180 herbicją ją robiło. No i ja, tak jakby w ogóle nie wchodziłem nigdy na tablicę PL wcześniej, teraz tak się składa, że wy... wyprowadzam się z jednego mieszkania, mam sporo rzeczy, które po prostu chcę oddać, żeby, sposób, się nie żeby, nie żeby nie musieć ich samemu, żeby ich nie wywalać, bo są jeszcze niezłe do użycia, ale też, żeby właśnie, żeby ktoś, ktoś z nich skorzystał. I tak E, ściągnąłem sobie apkę mobilną, tablica.pl, która jest naprawdę zrobiona świetnie i dodanie tam produktu do sprzedaży polega na zrobieniu zdjęcia, napisaniu nazwy, opisu, wybraniu kategorii, podaniu ceny albo napisaniu, czy za darmo, dodajesz, oni to moderują jest wrzucone, tak? Żadnego, nie ma logowania, wystarczy podać swój adres e-mail, po którym się potwierdza, potwierdza ogłoszenie, także działa to super, no, w ciągu tak naprawdę minuty można dodać ogłoszenie czegoś, co się sprzedaje moim zdaniem... Nie wiem jak działa strona, bo w ogóle to, to jest śmieszne, a nie razu tak naprawdę nie wszedłem na stronę tablicy. O, to jest miara tego jak dobra jest sapka w no, takim razie. także działa to świetnie i dla mnie to jest no piękna rzecz, żeby po prostu sprzedać, sprzedać coś, oddać coś szybko, łatwo i przyjemnie z komórki. A co jest z tego wszystkiego najlepsze? Tam są ludzie i naprawdę ludzie to śledzą. Ja po... oddawałem na przykład drukarkę jakąś tam atramentową Epsona. 90 odpowiedzi w ciągu chyba godziny. Ludzie pytają kiedy mogę po nią podejść, tak? Kiedy mogę ją odebrać. Inna sprawa jest taka, że też zaczęło się tam teksty typu, że, znaczy, ja nie ba, bardzo możliwe, że część z nich jest prawdziwa, ale tak jakby nadmiar ich typu o biednych, różnych, yy, tak jakby przedstawienie bardzo dramatycznych mm. sytuacji. Kiedy jestem w stanie sobie wyobrazić, że się są tam handlarze z Allegro, którzy wyczaili już, co na tablicy działa i co trzeba napisać, że dla biednego dziecka sąsiadki albo coś. Więc jest to takie trochę, będzie już zostawiać się komu dać, czy tutaj do, <głos> ja, jakoś krew, tu świetlicę w mojej miejscowości. No ale takie trochę to, czy, <głos> beauty contest. Yy, no tak. tak. A czy jest jakaś ale... możliwość yy, odpowiedzenia wszystkim, że już to oddałeś tą rzecz? Yy, możesz zakończyć ogłoszenie, wtedy już hmm. nowi do Ciebie nie piszą, ale tym starym nie, nie zauważyłem opcji, żeby, hmm, żeby można było wszystkim naraz odpowiedzieć. Natomiast naprawdę szybko to działa i tylko mówisz kiedy, i już na trzy rzeczy w ten sposób oddałem, ludzie przychodzą, biorą, piona i na razie, także no i Prawda jest taka, że nie musi, Nic nie musi być innowacyjne, jeżeli naprawdę działa. Taka Dokładnie. jest prawda. Ale też zacząłem też tak, jakby ten rynek ogłoszeniowy bardziej się orientować, i Gamtry nie ma żadnej aplikacji mobilnej. I też jak zacząłem tego szukać przy na to Gamtry sobie pomyślałem, że kurczę, to jest serwis, który tak potrzebuje redesignu, on jest hmm. tak oldschoolowy. Ale wygląda... się, ej, ja myślę, że logika Craigslist'a ich ujęła, tak. bo Craigslist jest też stroną, tak. która teoretycznie potrzebuje designu. A wyobraź -designu. sobie, że Gantry działa. Mega mój działa. działa. Mój ja znajomy, wiem. Działa świetnie. Znajomy, historia z reala, mój znajomy było sprzedać mieszkanie w Warszawie, przez 4 miesiące bezskutecznie obniżał cenę, w pewnym momencie był gotowy obniżyć cenę o 40 tysięcy złotych, ale jednak w Gantry zainwestował 8 złotych w promocję ogłoszenia, Sprzedam mieszkanie w jeden dzień. Byłem czyli oryginalnej Tak, natomiast rzeczywiście dramat. jest to przykre dla giga webowego. Przebywanie na Gumtree jest przykrym przeżyciem, to prawo. Jest, ale też dziwi mnie właśnie, że oni nie mają aplikacji mobilnej, no bo Wiesz kurczę co? to. Oni nie, na iPhone chyba jest. Jak wpisałem Gumtree w App Store, nic mi nie pokazało. Pokazała się tam Lisa.pl. No. MyGumtree, My naprawdę? Gantry. naprawdę? Tak. No jest, to, jest coś, to ja tutaj opowiadam. <laughs> Pisane My MyGumtree, no trudno znaleźć pewnie, nie? No to widzisz. Teraz więc jest, słysze. ale zobacz sobie, jak wygląda ta aplikacja. No. To samo doświadczenie. Szymy, ale nie, no dobra. Wszystkich słuchających, do... przepraszamy za <grym grym grym> nie bardzo audio sekcji. Do... <grym> zobaczcie sobie, ściągnięcie, zobaczcie. Bo najgorzej jest, jak się mówisz, czegoś nie ma, potem się okazuje, że coś jest. Więc... No, ale nic, tablica.pl naprawdę polecam, Super. jeżeli ktoś chce coś szybko z komórki sprzedać i tak, Dawid? A teraz ja nie wiem, już kilka razy mówiłem, że bardzo lubię Hacker News są uzależnione od Hacker Newsa. Nigdy go nie czytam przed komputerem, zawsze czytam go gdzieś tam w podróży albo w toalecie. Ale Hacker News to jest taki serwis, w którym możecie znaleźć bardzo fajne rzeczy, bardzo fajne newsy. Przeważnie jeżeli o czymś mówimy bardzo, o dużym wydarzeniu mówimy głośno na Facebooku, to to się pojawi jakieś 6-7 godzin wcześniej na Hacker Newsie. Do tego są bardzo wartościowe komentarze pod linkami. Nie, bardzo często te komentarze tam jest setki, podczas gdy pod oryginalnym postem są trzy na przykład komentarze, tak. więc to jest bardzo fajne. Czasami są takie dni, kiedy tam jest dużo technologicznych rzeczy, dla osób, które się nie interesują takimi sprawami to może być nudne, ale dla tych, którzy są cierpliwi albo nie wiem, nie im to bardzo polecam ten serwis. I jak ten serwis czytaj? Bo jest oczywiście strona Hacker News'a oryginalna. Swoją drugą, co jest śmieszne on nie jest pod żadną domeną Hacker tak, News nie tylko jest, to jest, jest. Newsy y, funduszu, znaczy może nie Fundusz, tylko akceleratora Y Combinator, tak. tak? Czyli News Y Combinator. Największy akcelerator Y Combinator kiedyś zrobił taką dodatkową, dodatkowy sposób eliminacji tych zgłaszających się, że Trzeba było dodawać newsy i komentować i ten serwis był tylko aktywny dwa razy w roku, na pięć dni wcześniej, kiedy był na burs, a poza tym umierał, a teraz jest cały rok bardzo aktywny. No ja mogę się podzielić z tymi dwoma linkami, jedna aplikacja nazywa się Hacker News Reader i jest na Chroma. Dostępna jest prawdopodobnie też z innych przeglądarek, na project. domena będzie w wadce. I ta, ta, ta, ten czytnik Hacker News pozwala na przeglądanie tych artykułów, jednocześnie nie wychodzanie z tej aplikacji i przeglądanie komentarzy. Bo sama strona Hacker News jest Tak, sama strona i wygląda jak zamiast no, Nie przyzwyczajcie się do używania Backbottom Elat tak. w 1991 roku. Jest jeszcze jeden projekt, który się nazywa Hacker Web. Na niego link jest również bardzo trudny więc go zostawimy w shownotach. I to jest, to jest aplikacja, która na komputerze wygląda bardzo fajnie. Podobnie tylko Hacker News troszeczkę ładniej. Jest bardziej HTML5 friendly i jest, aplik jest wersja również pod tą samą domeną na, na telefony komórkowe to wygląda trochę jak natywna aplikacja mhm. instalowalna. A to jest też świetne, że ludzie piszą, robią strony, które pozwalają czytać inną stronę. Ja nie miałem karty. pojęcia, jak aktywna wciąż jest społeczność ludzi, którzy piszą normalnie w HTML-u, mhm. apki na iOS-a i jest ich bardzo jest dużo. dużo. Tak, jest tak. sporo rzeczy, które są dosyć fajne. Ale jeśli chodzi o Hacker news to jest trochę dla mnie case Quarry w tym sensie, że na Hacker Newsie jest pewna grupa ludzi, których nie znajdziesz nigdzie indziej. Wiecie, to, to jest tak. to, że są pewne też całe grupy i jakieś tam wspólnoty poglądów, które trudno jest gdziekolwiek indziej zauważyć, jak publicznie rozmawiają. Tak, tam są też takie fajne case'y, jak na przykład komuś, ktoś robi startup, robi serwis i on nagle super zaczyna, wystrzeliwuje w górę tak. i ludzie wchodzą tam, mówią, słuchajcie, właśnie mi się kończy limit danych, co zrobić i tam <grym> się zaczyna od razu ostra pomoc, więc Fajne, Takie dwa znają skończność. show HN, dwukropek. To tam show pokazują, pokazują gości, tak, co zrobili. Ja chciałem, czy już jeszcze haker nie Nie, nie. Ja chciałem rząd powiedzieć, rząd, właśnie nie, to... znowu wpisem Gumtree w App Store. Nie ma, nie ma w ogóle na liście aplikacji, nie pokazuje mi. No i dla mnie to znaczy, że no on jest. On co, ja. co, ja mam tą aplikację? Ale już miałaś ją zainstalowaną, A... prawda? Tak. No, no, nie wiem, no generalnie a to jest. Tylko... Nie zaraz piszę, ale to tylko pokazuje, właśnie jak, jak ten SEO wewnątrz App Storeu tak. jest istotne. Też jeszcze a propos serca, rozmawialiśmy wcześniej o Flickrze, Tumblerze i pamiętałem, że Michał Grański i Rafał Agnieszczak bardzo ciekawi wymieniali o tym zdanie na Facebooku. Jak to znaleźć? Nie ma opcji Przez Ben24 Strolowałem przed twoją Wola, szukałem Nie ma opcji, jak to jest denerwujące No po prostu wie, pamiętam, że coś było, ale nie, Facebook Nie pozwala tego nie. znaleźć wszyscy, wszyscy marzyliśmy o tym, żeby Search Graph był właśnie tym, o czym mówisz I nie, nie jest nie. tym My też nie ma Nie ma Gumtree, ja mam tą aplikację jakimś ale, ale... Gantry wycofała aplikację Z AppStora. Dokładnie. S usłyszeliście to tutaj pierwszy Jako pierwszy Dobrze, to było wszystko, co chcieliśmy wam dzisiaj opowiedzieć. Bardzo dziękujemy za wasz czas i za Waszą uwagę. Tak jest. lajkujcie, twitujcie. czy że jest eBaya. Nie. Wydawało mi się, że. Naprawdę? Tak. tak. Nie ja nie wiedziałam. No to jest. No tak samo jak tablice zalegam. Dokładnie. Szerujcie, subskrybujcie. My jak na Facebooku publikujemy te kolejne odcinki, to zawsze tam Wam przypominamy, ale możecie znaleźć nas i w iTunesie, i podajemy zawsze link rss który możecie zasubskrybować wewnątrz podkaczerów na Androidzie, możecie słuchać nas na Webski i na SoundCloudzie. No właśnie, na SoundCloudzie również. Chcemy być wszędzie, gdzieś, gdzie Wy jesteście. Dokładnie. I zapraszamy Was do komentowania również notek i naszego podcastu na iTunesie. Jak najbardziej. Wielkie dzięki. To był 28 odcinek Webskich Chłopaków. Z Wami był Dawid Pacha z Social Desk. Kamil Dietkiewicz, Social i die Agencja Social Five i Michał Judas Shawron.